Zapraszamy do słuchania i do komentowania, komentowania. www.podcastofon.pl Dzień dobry, albo dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy będziecie tego słuchać. Z podziemi dzisiaj nadaje Jacek Ujmisz kolejny podcastofon. stację kontroli polskich podcastów. Będę omawiał podcasty od. Będę omawiał podcasty od... No dobra, jeszcze raz. A witam serdecznie. Z tej strony Jacek Kuchmistrz w kolejnym odcinku podcastofonu Stacji Kontroli Podcastów. Będę omawiał podcasty, które ukazały się w naszym katalogu od 18 do 20, którego... Od 18 do 24 maja. Trochę spóźniony, ale zawsze szczery. Mam szczęście, że parę podcastów nie ukazało się i mam tą przyjemność poprowadzić ten podcast. Tofon, który zaczniemy od 18 maja, a od podcastu prostego. Sztuczna inteligencja. Czy robot może mieć duszę, a co ze zbawieniem dla maszyny? Uważam, że robot nie może mieć duszy, więc aspekt zbawienia jego duszy, czy istnieje, czy nie, nie podlega dyskusji. Również 18 maja ukazał się podcast Decompressor. Bardzo sympatyczny, fajny podcast, który bardzo lubię. Pamiętam, że jeden z poprzednich w jednym z poprzednich przeglądów jeden z redaktorów uznał, że to jest słaby podcast. Ja uważam, że nie, że jest bardzo dobry podcast. Serdecznie panu Bartkowi, Mariuszowi i Wojtkowi gratuluję. Cieszę się, mam nadzieję, że powrócą do tematu niezależnych uniwersytetów, nauczania przez internet, bo uważam osobiście, że jest to przyszłość, i większa możliwość studiowania liczby, większa możliwość studiowania e, osobom, które akurat mają daleko do szkoły, czy na, na uniwersytet, lub mają pod górkę. A w tym odcinku, panowie, to już jest druga część, opadają o, o wirtualizacji komputer, e, komputera w komputerze. A w tym odcinku e, jest to dalsza część tego, może ja przeczytam, tak będzie łatwiej o wirtualizacji w stacjach roboczych przyszła pora, by zająć się tym, co skrywają serwerownie centra danych. Pamiętajmy, że pamiętajcie, że w tej chwili możemy korzystać z różnych chmur, tak zwanych, czyli przerzucania swoich danych z komputera do chmury, ale te wszystkie dane są gdzieś na jakichś serwerach i ktoś w zasadzie mógłby do tych naszych wiadomości zajrzeć, do tych zdjęć, plików i innych informacji. Czy to jest dobre, czy złe? W obecnej sytuacji trudno orzec tak lub nie. Jeżeli spojrzymy na powiedzmy, działania terrorystów, to chyba wolelibyśmy wszyscy, żeby jakieś służby miały na tym kontrolę i panowały na tym, żebyśmy nie byli zaskoczeni, że nagle na prom, który wsiądziemy, również wsiądzie ekipa, która, której zadaniem jest wysadzenie tego promu i my moglibyśmy zginąć. Lub jeżeli oczekujemy przylotu naszej rodziny, syna, córki z wnuczką czy wnuczkiem, a również na pokładzie samolotu znajdzie się jakiś terrorysta, którego zadaniem jest wysadzenie tego samolotu i na zrobienie wielkiej krzywdy wielu, wielkiej liczby osób, no to też chcielibyśmy, żeby służby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo i nasze wszystkich raczej trzymały rękę na pulsie i przeciwdziałały temu. A z drugiej strony pełna inwigilacja, to też chyba nie jest dobrze. W dalszym ciągu jesteśmy, przechodzimy do następnego podcastu, w dalszym ciągu jesteśmy w 8 dni, 18 maja Tyflo Podcast Sing Assistant Move Sing Assistant Move jest to audycja, w której omawiany jest program, <śmiech> przepraszam, program do obsługi mm, naszego telefonu, który umożliwia nam poruszanie się po ulicy. Nam. W zasadzie to dotyczy osób niewidomych lub słabowidzących. Program uczy się, możemy program nauczyć pewnych... Mm, dróg, którymi posługujemy się, czy poruszamy się w zasadzie, poruszamy się stale i on to nam zapamięta. Jego zalety tego programu i wady omawiane są właśnie w tym podcaście. Przechodzimy do następnego dnia. W naszym następnym katalogu jest 19 maja, to znaczy to jest 19 maja kazanie księdza Piotra. Jak zawsze na czasie Kazanie z 19 maja, czyli jak najbardziej aktualne. Zapraszamy do wysłuchania tych wszystkich, którym jest do kościoła albo nie mogli wysłuchać osobiście takiej mszy. W 19 maja małe filmidło podcast, który jest na portalu Radio Rocket Network chyba, w którym to Jasiek wraz z gościem Przemkiem omawiają film Iron Man. Jest to już trzecie wydanie. Całkiem inne niż poprzednie dwa. Komentują komentarze innych osób, krytyków, czy osób po stronie, które obejrzały ten film. Dziwią się, że oni się dziwią tym, że film jest całkiem inny. I, to właśnie, i omawiają jeszcze przy okazji parę seriali. Nie wiem, dlaczego panowie nie lubią serialu Homeland. Ja osobiście lubię ten serial bardzo i czekam na dalszą jego część. Natomiast yy, należy do tego nielicznego chyba, wydaje mi się, grona osób, które nie oglądały Doktora Hausa. I jeszcze nie wiem, dlaczego nie oglądałem, znaczy nie wiem dlaczego powinienem ten serial oglądać być może w kolejnym odcinku się dowiemy panowie m, mówią, że niedługo będą oglądać film Wielki Gatsby i o tym filmie również w kolejnym odcinku nam opowiedzą pozdrawiamy serdecznie 19 maja jesteśmy w dalszym ciągu w, w panu metalowym, bo masa kultury opowiada również o tym filmie czyli Iron Man 3 jak i o paru innych serialach i zagadnieniach z tym, z, z tym związanych, czyli w dalszym ciągu tematyka filmowa kolejnym podcastem przy którym się troszeczkę dłużej zatrzymamy jest Autokompas po kilkutygodniowej przerwie Arkadiusz zwraca z garścią różnych ciekawych informacji ciekawych dla wszystkich osób, które są, których kręgu zainteresowań jest motoryzacja, samochody. Wbrew pozorom również zalecałbym przesłuchanie tego odcinka paniom, mamom i jeżeli mąż zaproponuje takiej mamie że kupi jej na przykład Nissana na Varę, żeby woziła bezpiecznie dwójkę ich kochanych pociech do szkoły, to ostrzegamy, ostrzegamy że ten samochód ma bardzo mało, chyba półtorej czy dwie gwiazdki w teście zderzeniowym, także wbrew pozorom nie jest to samochód bezpieczny, jak również Jeep też nie jest samochodem bezpiecznym, także drogie panie, zapraszam do wysłuchania tego podcastu, jak również dowiemy się z tego podcastu o m, z, zapisaniu u siebie w telefonie, aby ułatwić nam m, aby ułatwić nam Później jakby akcje nie nam, w sumie tych osób, które będą nas ratować, jeżeli uleglibyśmy jakiemuś wypadkowi zapisaniem naszych danych w telefonie lub kontaktowego telefonu do kogoś z naszych bliskich, którzy będą wiedzieć na przykład jaka jest nasza grupa krwi. Jak również w, między innymi w tym podcaście też się dowiemy o more innych możliwościach kontaktowania się, czyli jest podany adres mailowy, można znaleźć go na innych portalach społecznościowych kogoś kogo można znaleźć autora Arkadiusza, który odpowie na wszelkiego rodzaju pytania, czy to w podcaście, czy osobiście w mailu i tradycyjnie przeprowadzi nas przez meandry różnych, za, różnych zjawisk czy sytuacji związanych właśnie z motoryzacją. Bardzo ciekawy podcast, podcast, który kwalifikuje się moim zdaniem do wyróżnienia jako podcast tygodnia z czego serdecznie się cieszę, gratuluję autorowi i trzymał kciuki, aby w dalszym ciągu trzymał wysoki poziom. To jest jeden z młodszych podcastów w naszym katalogu, ale mimo to ten podcast jest przykładem, że można nagrywać, nawet dzisiaj zacząć nagrywać i nagranie to będzie w dobrej jakości, z merytorycznymi wiadomościami i informacjami. Pozdrawiam serdecznie Pana Arkadiusza. 20 maj Magiczne myślenie, rytuały i Amisza W tym odcinku Martin Lechowicz opowiada jak powstały te rytuały z przyzwyczajeń czy nie z jak do tego doszło jak jest nasze myślenie na temat czy to Martin Lechowicz może nie Martin, może ktoś inny to jest zagadka dla Was zapraszam serdecznie do wysłuchania jak powstają nasze rytuały? Czy należy zakładać czerwone majtki albo zielone skarpetki? I co to ma wspólnego z religią? Na te pytania znajdziecie odpowiedź właśnie w tym podcaście. A może nie w tym podcaście. <śmiech> Zostawiam Was z dudką. niedopowiedzenia. Następny podcast to jest 20 maja. Jest to relacja z Radia na fali. A podcast zatytułowany jest Teoria chaosu na żywo w tym odcinku z 17 maja, czyli bardzo świeży odcinek Adolf Hitler w Argentynie i Czwarta Rzesza. Gościem Kloda, gościem czyli Michała jest Igor, który opowiada o teorii mówiący o tym, że Adolf Hitler nie został, nie zastrzelił się, czyli nie został zabity, ale dożył swoich sędziwych lat w Argentynie, gdzie była taka, tak zwana Czwarta Rzesza. Dużo takich konkretnych informacji, które można może odnaleźć w internecie i potwierdzić lub zaprzeczyć. Bardzo ciekawa inter... audycja, mimo że nie opowiada o, różny... o EUFO, ale również temat jest moim zdaniem ciekawy. Tylko tutaj się zasuwa pytanie, jak zachowa się nauczyciel historii, jeżeli uczeń będzie twierdził, czy na zadanie na przykład jak zginął dyktator, czy Trzeciej Rzeszy, odpowie, że dożył sędziwych lat w Argentynie, czy dostanie wtedy jedynkę, czy nauczyciel stanie na wysokości zadania i zapyta się, a dlaczego tak uważasz, albo skąd wziąłeś te informacje. Zapraszam wszystkich starych i młodych do wysłuchania tego podcastu. 20 maja, dziwne informacje, tyry, tyry, tyry, tyry, maurycy, Hawranek i Velios opowiadają o placę much i innych nienadprzyrodzonych zjawiskach paranormalnych, które zdarzają się, jak donoszą inne media, podziemia w innych częściach naszej ziemi. Kolejny podcast z 20 maja to jest Hangout. Jest to też yy, świeży podcast w naszym katalogu. Aleksander, Michał i Benedykt opowiadają yy, o Ironmanie 3, o komputerach, o różnych systemach. I, a gościem ich jest Jasiek z podcastu Małe filmiki. Wspieraj ich tam i dorzucaj garść mm, konkretnych informacji Skąd nazwa Hangout To nie pamiętam Ale zapraszamy do wysłuchania 20 maj Czyli 20 maj A w tym dniu ukazał się również Podcast Gniazdo Światów W tym podcaście Bartek Biedrzycki Z mikrof Tytuł podcastu jest Z dyktafonem wśród zwierząt numer 6. jest na festiwalu komiksu w Warszawie panowie dyskutują na temat świata komiksowego czy on chyli się upad ku upadkowi czy raczej znosi się jak Feniks czy taka popularyzacja czy przebywa czy powiedzmy takie, taki dział, którym jest komiks polski to ma rację bytu, czy to ma sens, czy nie ja osobiście uważam, że tak, jak najbardziej. Czekam na fajne polskie komiksy, jak i również historie komiksowe na podstawie powiedzmy jakichś ciekawych książek. Czy to na przykład Dona Brauna, czy nawet Agaty Christie, czy Stephena Kinga. Uważam, że Zgadzam się z niektórymi wypowiedziami, nie ze wszystkimi, nie, nie, nie, nie, nie, nie zgadzam się z przeklinaniem w podcaście, ale zgadzam się z niektórymi wypowiedziami bohaterów tego podcastu, iż dobry podcast to... A, w sumie, dobry dobry komiks to jest dobra kreska i dobre dialogi i jak najbardziej z Łewską wokół Wspominam czasy, kiedy z oczekiwaniem, bijącym sercem czekałem na kolejny odcinek relaksu czy kajka i kokosza. Kiedyś to było Czy nawet właśnie tak jak tam ktoś wspomina, pilota, śmigłowca chyba, czy odrzutowca. Ale to było fajne. Nawet, powiem szczerze, bardzo mi się podobał komiks Dlaczego tak mówię? Dlatego, że uważam, że nawet bardzo dobrym komiksem był komiks Stawki Większej niż Życie, mimo że był serial, ale komiks miał, ma tą swoją magię i sam osobiście mam całą kolekcję komiksów Torgala i od czasu do czasu wracam sobie, oddając się przyjemności czytania dymków i oglądania tych obrazków. Uważam, że to ma sens. Gorąco pozdrawiam autora tego podcastu. 21 maja, czyli kolejny dzień w kalendarzu, Aktywny Samorząd. Jest to audycja Tyflo Podcast, w której Krzysztof Wostal, Michał Kasperczak i Michał Dziwisz rozmawiają o programie Aktywny Samorząd oraz o obecnym na rynku sprzęcie dla niewidomych. Jest to audycja dla osób niewidomych i słabowidzących. W której mogą się dowiedzieć, w jaki sposób można pozyskać środki na to, aby na przykład być wyposażonym w komputer, czy jakieś inne urządzenie, które ułatwia nam poruszanie się, życie, pracowanie itd. Tak tak 21 maja Tomasz Agencki z podcastu Agent Tomasz Papierowa Zemsta Czavesta. W tym podcaście mamy garść różnego rodzaju informacji związanych z, z kim? No, na przykład z panem Obamą, ze światem różnych protestów, akcji protestacyjnych, ze światem muzułmańskim i, i ogólnie takimi informacjami, które podobno nie ukazały się w mainstreamowych mediach. Nie wiem, bo nie słucham, ani nie oglądam instrumentów. Zapraszamy do wysłuchania. Zawsze coś ciekawego można usłyszeć. O ile mamy czas? 21 maja Tyflo Podcast Desk Magdalena Szyszka opowiada o swoich wrażeniach z użytkowania tego urządzenia, a także przeprowadza krótką prezentację. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest to podcast dedykowany do osób niewidomych i słabowidzących. 22 maja. Liderzy czy demokracja? To jest tytuł podcastu Martina Lechowicza Odwyk. Czy Jezus wolał demokrację, czy jednak prowadzenie, prowadzenie liderów? Skąd się w ogóle biorą liderzy? Kto się do tego nadaje i w ogóle hmm, powinno być coś takiego, skoro jest Duch Święty? Chyba tak, chyba tak. Na to pytanie znajdziecie odpowiedź wysłuchując właśnie od odwyku Liderzy czy Demokracja Martina Lechowicza. 22 maja Paweł Duraj z podcastu Inny Koncept. <coughs> Paweł Duraj, Krakowianin zaprasza Aśkę, która opowiada ciekawe historie jest to tam ma taką już był taki odcinek o próbie pomagania ludziom znaczy czas na zwierzęta a to za sprawą pewnej dziewczyny, która wpadła na pomysł by coś zorganizować w tym temacie ja miałem pewne trudności, żeby pobrać ten podcast ze swojego agregatora tam poprosimy Pawła żeby coś zmienił, poprawił żeby można było normalnie pobierać w postaci mp3 no i to tyle. Zapraszamy do wysłuchania i do zapoznania się z tym, co pasjonuje się. Pozdrawiamy serdecznie. Następny podcast to nie jest podcast, bo to jest 22 maja, to jest zapowiedź hiperprzestrzeni, czyli tego, co wydarzy się w sobotnią wieczór noc. 22 maja masaż i terapia manualna Tyflo Podcast. w tym podcaście gościem Alicji Witek jest Jarosław Węglożewski i rozmawiają na temat masażu, zagadnień z tym związanych, komu należy przeprowadzać masaż, a kto powinien się przed tym ustrzec? Wszystko z tym, związane wszystko z tematem masażu czy to jest dobre, czy nie 23 maja, ponownie małe filmidło i ponownie Jasiek tym razem w gronie e, przyjaciół, e, znajomych, recenzentów, e, filmoholików, czyli Przemek i Tytus omawiają film e, Wielki Getski, ostatnią premierę, na której to byli w kinie, e, zastanawiają się albo i nie. Właśnie, ja się, się bulwersuję, dlaczego ktoś może uznać, że Amerykanie nie potrafią nakręcić czy zekranizować powieści. Przemek cieszy się, a może to nie Przemek, może to Tudus, na odpowiedź na to pytanie uzyskacie od, wysłuchując tego, tej audycji, tego podcastu. Cieszą się, że w filmie wykorzystano duże fragmenty książki, że pewne dialogi to są... Te same dialogi, które są w książce. Jestem tego samego zdania. Panowie dochodzą do wniosku, że film w tym momencie jakby oklap, ale podtrzymuje jego wysoki poziom. Gra aktorska takiego znanego aktora, który grał w Titaniku. Ale jak on się nazywał? No to niektórzy wiecie. Kto zapomniał, to zapraszam do wysłania podcastu Małe Filmidło i recenzji związanej z nową organizacją książki Wielki mi 23 maja, raport Martina. Wolny rynek to komfort serania A dlaczego? A dlatego, że okazuje się, że zabrakło papieru toletowego, co ma robić Unia, nie, co ma zrobić ONZ, co robi ONZ w tej sprawie, również o Marszu Szmat i ogólnie takich sytuacjach, które Martina enerwują na wesoło, na wesoło z, z nutką takiego dowcipu czarnego humoru angielskiego, że szegłby nawet. 23 maja, Michał Dziwisz z podcastu, Tyfle, podcast, See you soon. Wojciech Maj demonstruje możliwości tego zaprojektowanego z myślą o niewidomych telefonów, a także rozmawia ze słuchaczami na temat jego przyszłości, która wisi pod znakiem zapytania. A to ciekawe, dlaczego tak jest, dlaczego to środowisko, ale na to pytanie chyba znajdziecie odpowiedź w podcaście, dlaczego to środowisko osób niewidomych nie potrafi jakoś się razem zjednoczyć, a może potrafi, tylko komuś stoi na przeszkodzie to, żeby ten telefon zaistniał, funkcjonował w każdej ręce osoby niewidomej zapraszamy do wysłuchania tego podcastu 24 maja, czyli już końcówka tygodnia apokalipsa listy do zboru w Laodycei to są cienie przyszłości gdzie Michał i Szymon, ale tym razem jest tylko jedna osoba ale czy to jest Michał, czy to jest Szymon, to dowiecie się, gdy wysłuchacie tego podcastu. Przypomina on, jest to ostatnia chyba, czy kolejna z części, przypomina o tym, że jak chcielibyśmy zrozumieć, o czym mowa jest w tym, o czym mowa jest w tych listach i o czym mowa jest w tym podcastie, wysłuchać wcześniejsze wcześniejsze części mówiące o apokalipsie, jak i Również dziękuję jednemu z y, naszych redaktorów, Robertowi Castingowi za y, przygotowanie odpowiednich mi i mikrofonów i sypnięcie garści informacji, co zrobić, żeby jakość naszego podcastu była na wyższym poziomie, o ile taki poziom był mm, kiedyś słaby, takowy słaby. 24 maja. Hubert z podcastu radio Stephen King. Ale nie, tutaj nie będzie tego. Bo tutaj będzie, w tym podcaście tym razem, występuje pan Skóra, który bardzo fajnie opowiada o innym pisarzu, który też pisze takie horrory i twierdzi nawet, że czasami Stephen King powinien się na nim wzorować. Może przeczytam notkę, bo był to bardzo fajny podcast dzisiejszej audycji. Skóra przedstawia książkę Niespodzianki brytyjskiego pisarza Rolanda Dala, w skład w której wchodzą najlepsze opowiadania ze zbiorów Someone Like You, Kiss Kiss, które Stephen King poleca w liście zawartej w Dance Macabre. Jak również opowiadania te były w, w innych książkach, innych zbiorach, które, które skóra przeczytał i które gorąco, które gorąco polecał. Między innymi w, między innymi w tchnieniu grozy też, było takie też był taki zbiór opowiad. Ten podcast jest na tyle dobry, że należy przyznać mu tytuł podcastu tygodnia. W związku z tym, że dzisiaj już jest 28, ja pozwolę sobie, miałem skończyć na 24, ale pozwolę sobie zahaczyć jeszcze o 25 dnia bo w tym dniu ukazały się tylko dwa podcasty. Jeden podcast, polscy biznesmeni w oczach, w oczach innych. Opowieść pastora przedsiębiorcy, podcast jest bardzo dobry, w związku z tym zasługuje na miano podcastu tygodnia. O czym on jest? O tym, jak postrzegani są polscy biznesmeni, jak oni uważają siebie za czy jak oni uważają, powinni postępować polscy biznesmeni i czy to się kłóci z naszym poglądem na świat, czy nie, to już zapraszam serdecznie do wysłuchania. I ostatnim z 25... Nie, no i to by było 25, tak. I to będzie właśnie ostatni podcast w tym króciutkim przeglądzie polskich podcastów. Przypominam jeszcze raz, Tytuł podcastu tygodnia. W tym krótkim tygodniu zdobył podcast Opowieść Pastora: Przedsiębiorcy, Polscy Biznesmeni w oczach, w oczach innych. RSK 113 odcinek niespodzianki Rolanda Dala w wykonaniu skóry i autokompas Arkadiusza. Serdecznie gratuluję wszystkim zapraszam do odwiedzania naszej strony katalog polskich podcastów głosowania odsłuchania sobie różnych innych audycji i do usłyszenia następnym razem ale kiedy to będzie nie wiadomo mieliśmy w Anglii długi weekend ponieważ był bank holiday i ja osobiście przeżyłem fajne chwile, znalazłem wreszcie plażę piaszczystą z takim piaskiem jak w Polsce długa plaża na horyzoncie, farma wiatrowa słoneczny piękny dzień, przeżyliśmy w niedzielę w poniedziałek również było bardzo ciepło zdążyłem skosić trawę i rodzinnie żeśmy spędzili ten długi weekend również mogę powiedzieć, że jeden z redaktorów, czyli Robert Gessie, z którym rozmawiałem, też bardzo sympatycznie przeżył, przeżył ten weekend, odwiedzając różne ciekawe miejsca, robiąc kilka zdjęć, jak również jeden z moich, mój kolega, Paweł, również wybiera się teraz na małe wakacje, którego też serdecznie pozdrawiamy, mamy nadzieję, że w kolejnym odcinku przywiezie garść informacji z północnych części Europy. Ja serdecznie wszystkim dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Pozdrawiam wszystkich podcasterów. Gratuluję im wytrzymałości i e, nagrywania kolejnych ciekawych lub mniej ciekawych, ale nagrywania różnych e, podcastów. E, I to by było na tyle. Kłaniam się nisko i do usłyszenia oczywiście zapraszam na kolejny odcinek podcastofonu, najstarszego przeglądu polskich podcastów w sieci polskojęzycznej. Do usłyszenia!